Gitschabes, gazo, von Stefan Kosiewski, Nowy porządek świata po pandemii psychozy. Czytanie zaduszkowe, Anno Domini, 2023. Obcujemy, czy zabliźniamy się? Olga Tokarczuk, Jerzy Kranc, Głos Polski, 1998. Czytanie zaduszkowe, Anno Domini, 2023, wierząc w obcowanie świętych, na myśli mi Władysław, ojciec i brat. Matka Stefania, jak ja Stefan, we Wigilię będę miał 70 lat, jeśli Pan Bóg pozwoli. Poszukam w internecie w tym dniu, posłucham Szpilmana, też Władysław. Gitschabes, w piątek 27 października, Anno Domini 2023, na kanwie pracy doktora Jerzego Kranca, Polska i Unia Europejska w epoce dobrej zmiany, czyli jak wygrać trzecią wojnę światową. Wydawnictwo, yy, przepraszam, tu w przypisach patrzymy. Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2023, ISBN 9788380174788. Doktor habilitowany, Jerzy Krantz, rocznik 48, emerytowany profesor Akademii Leona Koźmińskiego, były urzędnik MSZ w 2001 roku, ambasador w RFN. Wikipedia, patrz dalej. Jak wygrać, czyli jak wygrać trzecią wojnę światową książkę. W aspekcie notatki ze spotkania 25 października 2023 w Genewie Shen Hai Xionga, prezesa Chińskiej Grupy Medialnej oraz Klausa Schwaba, założyciela i prezesa wykonawczego Światowego Forum Ekonomicznego. Po informacji państwowej telewizji chińskiej o śmierci w Szanghaju Byłego premiera Li, 68 lat, kojarzonego powszechnie z polityką prywatyzacji gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej od 2013, po podaniu informacji o zbombardowaniu 27 października 2023 przez USA, graniczącej z Izraelem Wschodniej Syrii, oficjalnie w odpowiedzi na wydarzenia w Iraku. 17 października bieżącego roku oraz na bazie narracji Moisiejewa i Haldea nadesłanych z Moskwy przez Aleksieja Nazarewskiego, rektora Szkoły Zdrowego Zmysłu. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przesyłki elektronicznej od Stanowisko Informacyjne CO KPRP wysłano wtorek 24 października 2023-21.32. Chodzi o informację, przesyłkę z naszej strony. Tusk ze zadaniem powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która wyjaśni, czy Falenta, czy tajne służby Kremla mają haki i sznurki na marionetki w Piska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 Precka, specjalną przedstawicielkę USA do spraw odbudowy gospodarczej Ukrainy, OGU. Sowa, Sowa magazyn, blogspot.com. O dyscyplinie sportowej, wywrotki. Na drugą stronę dupy, Żyda i Pedała, Anno Domini 2023. Na zgrupowaniu w spale. Pandemia psychozy. Pomyśli Dymitra. Miedwiediewa, fascynacja obłędem, studia Slawika, et Hazarika. Polska jest jedna, pamfirus da amore, von Stefan Kosiewski, zniweczona rzeczywistość. Punkt pierwszy. Ponieważ treść książki Jerzego Kranca wydanej 2023 roku jest sumą dziesięciu publikacji autora na portalu MonitorKonstytucyjny.eu w okresie od 10 grudnia 2020 do 12 października 2022. Nowością dla zainteresowanych tą publikacją są wyjaśnienia, nazwane od autora strony. 7 do 10, a do tego wstęp nazwany zamiast wstępu od 11 do 13. Wprowadzenie udokumentowane. Warszawa, styczeń 2023. Symptomatycznie zaczyna się nieszczęśliwie od błędu niedostrzeżonego przez korektę. Czytaczamy. Zbiór poniższych, subiektywnych refleksji powstał pod wpływem chwili i komentowania zmagań Polski z Unią Europejską. W nawiasie UE. Koniec przytoczenia. Prawdę mówiąc, zwróćmy uwagę, że w pierwszym zdaniu omawianej książki profesora Kranca wbudowane zostały dwa błędy. Językowy i polityczny. Eksplikacja objaśnienie tego, co czytane w książce, nie może opierać się na domysłach. A zatem zaczynać nie możemy od przypuszczenia, że oto profesor doktor habilitowany Jerzy Kranz, być może chciał użyć sformułowania poprawnego. I tutaj w koniunktywie wstawmy. Pod wpływem chwili komentowania zmagań Polski z Komisją Unii Europejskiej w Brukseli. Koniec przytoczenia ewentualnego. Wskazane błędy prowadzą na wyższy poziom znaczeń NWO. Bełkot zdania pierwszego, najnowszej książki Jerzego Kranca znajduje swoje uzasadnienie w anonimowości portalu monitorkonstytucyjny.eu, który nie posiada tak zwanej stopki, to znaczy ukrywa się ewidentnie przed opinią publiczną w Polsce skład redakcji i wydawcę portalu sugerującego, że oto mamy tu do czynienia z osobowością prawną, poważną instytucją, zarejestrowaną sądownie, posiadającą siedzibę, z lokalem redakcyjnym, sekretarką, także e, archiwum z archiwistą, końcem, ustępem i wysokim poczuciem odpowiedzialności za rozpowszechniane w przestrzeni publicznej głęboko przemyślane treści. Jak dajmy na to zawarte w 10 artykułach, rozdziałach książki profesora Jerzego Kranca, które jego zdaniem przytaczam mogą być pomocne w dydaktyce, w analizach politycznych i naukowych, a także w pracy edukacyjnej, organizacji pozarządowych. Winny one Również służyć podniesieniu poziomu debaty publicznej i lepszemu zrozumieniu nie zawsze łatwych kwestii. Koniec przytoczenia. I tutaj informacja. Jerzy Kranz, to nazwany z Akademii. Jerzy Krantz przejrzał moje pismo o wysłaniu niechcianych w Izraelu imigrantów, PDO 573, Fascynacja obłędem yy, z Afryki do kraju europejskiego. Joszka Fischer, Merkel, Gluck, 27 kwietnia 2018. Wracamy do tekstu czytania duszkowego. Nie podniosą z pewnością za Boga w dostrzegalnej mierze poziomu zrozumienia debaty publicznej w tak Polsce po Magdalence 89. wytworze strategicznym umysłu rezydenta GRU Moskwy we Warszawie, generała Dywizji Ludowego Wojska Polskiego, Michała Konrada Janiszewskiego, rozważania naszego naukowca, Zamieszczone nie tyle w oficjalnym periodyku naukowym, chociażby nawet i wysokoprocentowego jego własnej, dosłownie, ucze, uczelni Koźmińskiego, czy innego Leona, jak można by było oczekiwać. Wszak może sobie i być. Każdy autor także i współudziałowcem prywatnej uczelni nikogo nikomu, przepraszam, tego przydziału oligarchicznego, nikt z uprzywilejowanych, z nieuprzywilejowanych niezawiści. Nie wchodzi się tutaj aliści bez potrzeby w uzależnienia tudzież zależności prywatyzacyjne wyspecjalizowanej nauki polskiej po Magdalence 89, Aczkolwiek, aby nie skończyć osobiście, przedwcześnie, dla przykładu niczym odpukać, Wspomniany w argumencie tytułowym uwag niniejszych premier Li, 68, dla której to matki karmiącej, alma mater, długimi laty pracował profesor Jerzy Kranz przed przejściem na emeryturę, ale, ale opublikowane na równych prawach w Monitorze Konstytucyjnym EU, na równych prawach, że przeprośmy przyzwoitość za przywołanie retoryki. Jak ostatnio na przykład nachalne przekierowanie w edycji facebookowej portalu Monitor Konstytucyjny EU do internetowego wydania brukowca. Fakt. Sugerującego alkoholizm wysokiego urzędnika państwowego. Przy okazji Ujawnienia stylowego wyjazdu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, byłego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, służbową limuzyną z kierowcą i ochroniarzem, po zakupy, które to rzekome uzależnienie od postępującej choroby alkoholowej miałoby tendencyjnie posłużyć inspe przy zasłanianiu się przez figuranta brakiem pamięci chłopaka ze Sosnowca i z dzielnicy Pogoń konkretnie, na której mieszkał w dzieciństwie Jurek Sygała, nieliczny z tak wielu mych prawdziwych przyjaciół i cieszył się tam swego czasu pośród swoich dobrą sławą piekarza mac i hał, Przepysznych pączków z dziurką w środku, nazywanych w polszczyźnie oponkami, słodkich donutów czy dunatów żydowskich, pycha, ojciec Janka, o nazwisku rodowym Kiepura. W którym to ciasteczku imiennym prezydent Andrzej Duda nie dopatrzyłby się frywolnie po nocach w internecie dziurki w całym pniu, Rdzeniu, temacie, podstawie słowotwórczej, KIP, English, Istoty prawdy antysemickiej bazy morfologicznej w nazwisku Kipura. Najbardziej popularnego w kawiarniach przedwojennego Berlina o blond o braun szansonisty II Rzeczypospolitej. Brauniki, liebe Ale, brauniki, meine Herren. Wynoszonego pod niebiosa, w Polindudy i Szewa Hawajsa, nie za to, co trzeba, przy czym dwie litery i e czytane są w języku niemieckim jako jedna, długa głoska i, tak samo jak wymawiane widzisz i w angielskim zwrocie, keep up. Na fotografii z lewej, do której nie odniósł się jeszcze w kategoriach mowy nienawiści, Niezdecydowany w sprawie desygnowania na premiera lidera zwycięskiej partii. Unia Wolności, profesor Geremek, precedens za Wałęsy. Sowa małpa, Sowa żydowska kontrdemonstrantka, 20 do 22 lat na oko, opowiada 2023 o zagazowaniu jej rodziców podczas Holokaustu. Tu kliknij, obacz, wysłuchaj. Po co ona tam mówi? Wskazane w pierwszym zdaniu książki profesora Kranca dwa błędy akademickie, Zaprawdę obce, obiektywnej postawie ludzi nauk pięknych, tendencyjnie wrogie przysłowiowej polskiej rzetelności, mistrzowskich rozważań teleologicznych, warsztatowych, świątyni prawdy i sprawiedliwości, mają przydane przez autora niejako za przedświt przed swymi własnymi uwagami wstępnymi, od prawej do lewej strony zapisane, malowniczo oddane, jeden ponad drugim, koraniczne zaiste złote myśli małych ludzi, Przegranych, wygranych Oksymoron, politycznych trupów na wysokich półkach etażerki emeryta na wschodzie tak tzw. Polski po Magdalence 89 Jarosława Kaczyńskiego, kurdupli straconych w polityce, robiących zapacynki bezmyślnych elit suwerennościowych, dążeń twórczej siły sprawczej. Imperium Ukropolin, wyżywiającej się beztrosko na garnuszku manny budżetu USA, tudzież korupcogennej Unii Europejskiej, bez Polski, w rozumieniu kręca. Nowych mądrych po Majdanie w Kijowie. Neonazistowskim zamachu z udziałem Warszawki Kuki Kurskim, Czarneckim, Wałęsą i innymi fizycznymi oraz przytoczonymi w książce kranca na sposób ewangelicznego kamienia do grobu narodu polskiego z imieniem i nazwiskiem, adresem bibliograficznym, nazwani bez owijania w bawełnę. Beata Szydło, Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Frau. Zbigniew Ziobro, zaiste panoptykum i kuriozum, P i C, Piz, dziwolągi, atrakcyjne dla gawiedzi, niczym byle głupek wiejski, aczkolwiek zarazem jawi się pytanie o charakterze metodologicznym. Czy aby jest to najbardziej odpowiednie miejsce w nauce na niewybredne wybrzydzanie Bezkrytyczne przyświecanie, ściemnianiem przed książkowym, oświecaniem własnym dziesięcioma rozdziałami góry synaj. Drugie. Fałszywe przeciwstawienie Unii Europejskiej rządom poszczególnych państw unijnych, panoszy się niestety także w mediach poza granicami kraju. Tak na przykład dzisiaj dziennik Tagesschau skonfliktował nie tyle osobę zarozumiałego, wielce i niekompetentnego komisarza Unii Europejskiej Urzuli von der Leyen z rządami dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak Jerzy Kranz. Doprowadził błędnie do konfliktu rządu RP z całą Unią Europejskich państw, a zatem i ze samym sobą, nie zaś ze żydowskiego pochodzenia komisarzami unijnymi, którzy jak von der Leyen z domu Albrecht, sklepy Aldi, kawa Albrecht i tak dalej, miliarderka, chcąca przyznać nie z własnej kieszeni, ale z polskiej, węgierskiej i słowackiej składki członkowskiej. 50 miliardów euro na utrzymanie na Ukrainie skorumpowanej do cna administracji, reżimu nazistów aktora Żeleńskiego, pozostających, jak on sam, na prochach, i usługach żydowskiej oligarchii Izraela, USA, Chin, Rosji, i kto to jeszcze jest właścicielem na latyfundiach, wyniszczających rolnictwo polskie produktami oferowanymi po dumpingowych cenach, jak rurociągi naftowe oferowane Chinom Ludowym przez Putina. Szczyt w Brukseli. Unia Europejska obiecuje, to przytaczamy, obiecuje Ukrainie nową pomoc. Stan na dzień 27 października 2023-1654. Unia Europejska chce stanowczo stać po stronie Ukrainy. Nawet podczas drugiej, zim, dru, drugiej zimnej zimy wojny. No to znowu jest, to jest dowód na to właśnie zagraniczne mieszanie Unii Europejskiej, pojęć, mieszanie pojęć Unii Europejskiej z komisarzem Unii Europejskiej, urzędnikami. Trzecie. Jerzy Kranz, którego notabene, obiektywnie, życzliwie wspominamy z okresu jego porządkującej pracy na stanowisku ambasadora RP w Bonn, któremu wydawało się już, iż odkręcił 20 stycznia 2002 uszytą wcześniej za czasu ambasadora Byrta grubymi nićmi aferę bońskiego MSW. Widekontrowersyjny urzędnik federalny o wątpliwym nazwisku Gorsz Fok jeżdżące służbowymi limuzynami, ręka w rękę, sprowadzonym przez tajne służby Warszawy, Żydem i pedałem marchwickim, który za tak zwanego Polaka w Niemczech robił, pod szyldem prezesa fałszywej czapki, konwentu organizacji polskich w Niemczech. Szytwe, Jedziesz. Szytwy, powołanej bandycko, bezcywilizowanej struktury organizacyjnej, bez przyjęcia formy stowarzyszenia zarejestrowanego sądownie, aby tylko nie było możliwości skontrolowania tego barachła przez państwo, to znaczy przepływu pieniędzy pobieranych do łapy przez użytecznych agentów fałszywego zbliżenia niemiecko-polskiego. Odbiorców państwowych pieniędzy Tytułujących się dyrektorami Aleksander Zając i Wiesław Lewicki. Do dzisiaj od samego początku ci sami. Smutni figuranci, robiący za zwiędłe kwiatki do kożucha fałszywej polityki tzw. Polski po Magdalence 89. Nieskontrolowani jeszcze w Niemczech przez urząd finansowy. To z czy inne struktury państwa demokratycznego. Bez posiadania zatem osobowości prawnej, sitwata działając bez statutu, bez komisji rewizyjnej, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. Zarobienie przez dziesiątki lat przez, za tych tak zwanych dyrektorów Utrzymywała i utrzymuje się do dnia dzisiejszego nierozliczona przez nikogo. Klan Zająca i Lewickiego. Hochgeschwrzt, Herr Prezydent Müller. Sehr her Herr Polizei, wiceprezydent Wegele. Wielce szanowny panie Wegele, prezydencie Policji we Frankfurcie nad Menem. Wielce szanowny panie Miller, wiceprezydencie. Odwrotnie, przepraszam, pomieszany troszeczkę. Wielce szanowny panie prezydencie Miller i wielce szanowny panie zastępco prezydenta policji we Frankfurcie, Federal. Punkt czwarty. Pan doktor Jerzy Kranc, pełniąc funkcję ambasadora RP do października 2002, w styczniu 2002 roku zadbał jeszcze, przynajmniej symbolicznie, o nominalny pluralizm organizacyjny na terenie ambasady RP. Polskiej Grupy Traktatowej w Niemczech, zapraszając obok Janusza Marchwińskiego, Konwent Polonii, prezesa Związku Polaków w RFM, doktora Marka Wiszniewskiego. Uszanował wytrawny dyplomata, członek polskiej delegacji przy podpisywaniu obu traktatów polsko-niemieckich 14 listopada 90 w Warszawie, oraz 17 czerwca 1991 w Bonn prawa członków grup wymienionych w artykule 20 ust. 1 zapisane w drugim ze wspomnianych traktatów o przyjacielskiej w tytule Freundschaftliche Zusammenarbeit nie zaś jak błędnie utrzymywane jest przez Warszawę po dziś dzień przyjaznej współpracy. Albowiem, gdyby nie skorygował nigdy w perspektywie historycznej utrzymywanego błędu w nazewnictwie, to de jure należałoby uznać za porażkę zdrowego rozsądku ugięcie się przed terrorystycznym de facto bezprawiem międzynarodowym przedmiotowym wykorzystywaniem obu mniejszości narodowych w naszych państwach przez ludzi oderwanych z różnych przyczyn od rzeczywistości prawnej. Do tego stopnia, że pominęli owi niedouczeni autorzy traktatów zapisanych na słupach Krzysztofa Skubiszewskiego mniejszość żydowską pominęli. Tak w Niemczech, jak i w tej tak zwanej Polsce po Magdalence 89. Najpierw zwanej po staremu PRL, potem przechrzczonej na Rzeczpospolita Polska. Zapoznajmy się z wypowiedzią doktora Marka Wiszciewskiego, opublikowaną w Głos Polski 1998 roku numer 2, 3, 4. Tytuł W trosce o przyszłość Polonii Niemieckiej. Z inicjatywy zarządów głównych Związku Polaków Zgoda WRFN, Towarzystwa Zarejestrowanego, i Związku Polaków w Niemczech RODło, Towarzystwa Zarejestrowanego, w dniu 10 stycznia 1998 w Domu Polskim w Recklinghausen odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli największych organizacji polonijnych WRFN. Tematem spotkania była analiza dotychczasowych działań integracyjnych Polonii Niemieckiej w oparciu o postanowienia traktatu między Rzeczą Pospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku oraz w oparciu o postanowienia zawarte w liście intencyjnym podpisanym 1996 w Półtusku. Konferencję prowadzili dr Marek Wiszniewski, Gabriela Bruszyńska oraz Sylwester Burzyński. W spotkaniu uczestniczyły największe i ponadregionalne organizacje polonijne, jak Kongres Polonii Niemieckiej, Zbigniew Kostecki, Polska Rada w Niemczech, Aleksander Zając, Polskie Towarzystwo Szkolne Oświata, Stefan Kosiewski, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich, dr Edward Kejne, Związek Polaków w Niemczech, Rodło, Gabriela Bruszyńska i Związek Polaków, Zgoda WRFN dr Marek Wiśniewski. W przypadku dwóch ostatnich organizacji w konferencji uczestniczyli licznie członkowie Zarządu Głównego i Rady Naczelnej. W konferencji wzięli udział przedstawiciel Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, poseł Dariusz Wójcik, pierwszy sekretarz ambasady polskiej doktor habilitowany Dariusz Popławski oraz dyrektor Andrzej Chodkiewicz, reprezentujący Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Zdaniem prezesa Kongresu Polonii Niemieckiej Zbigniewa Kosteckiego postawa wszelkich dalszych działań e, integracyjnych podstawą winna stać się autentyczna weryfikacja organizacji pod względem ich liczebności. Koncepcję tę poparł natychmiast prezes Związku Polaków z w RFN dr Marek Wiśniewski, twierdząc, iż rzetelna weryfikacja powinna być oparta o zatwierdzone przez niemiecki Urząd Finansowy bilanse, do których złożenia są zobowiązane rokrocznie wszystkie tzw. organizacje zarejestrowane. W bilansie takim są wyszczególnione wpływy z tytułu składek członkowskich. Stanowią one przychód z każdego w prosty sposób można, z którego przepraszam w prosty sposób można obliczyć liczebność poszczególnych organizacji polonijnych. Tu nastąpiła konsternacja i brak dalszej woli omawiania delikatnego i nie dla wszystkich, jak się okazało, wygodnego tematu weryfikacji. Skrytykowano też postawy Polskiej Rady w Niemczech, która przyjęła na siebie rolę opiniodawcy dla władz federalnych w Bonn, przyznających dotacje finansowe organizacjom polskim. W trakcie ostrej i pełnej napięć dyskusji, która wywiązała się pomiędzy kongresem, radą, a oświatą, zarzucano sobie działania destabilizujące porozumienie, i pojednanie Polonii Niemieckiej. W końcowej fakcie rozmów ustalono, iż zapoczątkowane w Recklinghausen spotkanie rozpocznie cykl stałych konsultacji celem wypracowania wspólnej płaszczyzny do dialogu i współpracy. Konferencja była nader pożyteczna. Zostały niejako przełamane lody. Największe organizacje zadeklarowały Gotowość stałych spotkań w imię przyszłego porozumienia. Ustalono, iż następna konferencja odbędzie się w jednym z domów polskich w Recklinghausen lub Bochum. Nie wykluczono także, jako miejsca przyszłego spotkania, polskiej placówki dyplomatycznej w Kolonii. Punkt piąty czytania. Zaduszkowego Anno Domini 2023. Chyba, że nie popełniono grzechu mową, uczynkiem, a świadomie obraca się kamaryla schizofreników chodzących za potrząsającymi państwową sakiewką, którzy Poloneza wiodą tak, by obie strony traktatowe miały do czynienia z dwoma różnymi dokumentami prawa międzynarodowego i obracają się takim sposobem na własne życzenie dwa państwa unijne w dwóch różnych rzeczywistościach, z których jedna być może jest mniej więcej przyjazna w stosunku do tej drugiej, która pozostaje sobie być w naiwnym przekonaniu utrzymywania przyjacielskich stosunków. Szóste. Zda się przedstawił wszak pan prezes Wiszniewski, panu ambasadorowi Krancowi naówczas obiektywny opis obyczajów na salonach ambasady za czasu byrta. Zdał raport o metodach działania obcej agentury i krytycznego postrzegania okiem chłodnego obserwatora, tych niegodnych, ze wszechmiar, postaw geszefciarzy, psujących odwiecznie stosunki polsko-niemieckie. Swoim pozornym działaniem, dla picu jeno, oddających karykaturalnie, niczym w krzywym zwierciadle, obraz realiów nieujęty. Właściwymi narzędziami, prawdziwych nauk o społeczeństwie, socjologii wykończonej w Polindudy i Kaczyńskiego pod bardzo złymi rządami Glińskiego, robiącego za wicepremiera i ministra od kultury, szefa ogólnopolskiego stowarzyszenia socjologów. Od wyprowadzania setek milionów złotych do Lichtensteinu Przez klan Na słupa z rodu Czartoryskich Speca oddamy z łasiczką Której dziewictwa nikt nie odważył się O dziwo Podważyć po jej powrocie z USA Punkt siódmy Albowiem profesor Jerzy Krantz zdecydował się, dzięki Bogu, w styczniu 2023 roku oddać do publikacji w domu wydawniczym Elipsa, jako druk zwarty, 10 dostępnych w internecie tekstów, sugerując skromnie, iż przytaczam Teksty te zachowują aktualność i mogą być pomocne w dydaktyce, w analizach politycznych i naukowych, a także w pracy edukacyjnej organizacji porządko, pozarządowych. Przepraszam. Winny one również służyć podniesieniu poziomu debaty publicznej i lepszemu zrozumieniu nie zawsze łatwych kwestii. Koniec przytoczenia i widem. Powiedzmy więcej aby obyło się bez jakichkolwiek niedomówień. Omawiana książka profesora Jerzego Kranca, podnosząca w tytule pytanie jak wygrać trzecią wojnę światową, naprowadza młodego czytelnika na myślenie konstruktywne budowniczych NWO po pandemii psychozy. Nowego porządku świata po pandemii psychozy. A wygranej życzą sobie wszystkie strony. Ósme. Nowy rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który państwo polskie Dostanie przed nastaniem zimy 23 na 24, przyniesie ocieplenie w stosunkach niemiecko-polskich oraz oczekiwaną od bardzo dawna zmianę stosunku do rządowej Warszawy ze strony osoby frau komisarz EU von der Leyen wyniesionej na to stanowisko przez frau kanclerz, Angele Merkel, z Kazimierczaków. Przypomnijmy, że po wykryciu idącej w setki milionów euro afery z finansowaniem przez ten minister obrony RFN, nie lecz poza resortowych doradców, być może z konwentu jakiegoś, tego się raczej nie dowiemy zlekceważyła i M. Erika partyjną nominację Hern, diplomowany inżynier Manfreda Webera na stanowisko komisarza EU. Które ktoś będzie musiał w końcu objąć po fan fatal nieszczęsnej i tak samo jak postronniczo nieludzkim Krzysztofie Szczerskim powstrzymującym się nie prywatnie, ale w imieniu całego państwa i narodu nowoczesnych Polaków i katolików od potępienia w rezolucji ewidentnej masowej zbrodni przeciwko ludzkości w Gazie na terenie enklawy państwowości palestyńskiej na rozkaz premiera Netanjahu który Morawieckiemu nie ustępuje w niczym znaczącym i będzie premierem tak samo nie na zawsze przecież w państwie, w którym trzy ciotki Morawieckiego głosują we wyborach, jak matki Polki, a mają być może synów, których ten król Dawid, okrutny dla swoich, Wysłał niczym biblijnego Uriasza Hetytę pod Mury Gazy. Na najtrudniejszy odcinek frontu, a żeby w trakcie bitwy odstąpili od niego swoi chociażby do Miami na Florydzie, w USA, samolotami turystycznymi. Tak by został ugodzony i padł. przegiął pałę, jeden z drugim. Dlatego Filestynowi oddana będzie sprawiedliwość świata i sprawiedliwy obejmie wnet stanowisko ambasadora stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy narodach zjednoczonych w Nowym Jorku. Dziewiąte. Z tym, że Szczerski mógł nie wiedzieć o prowokacji gliwickiej 39. Ani o Pearl Harbor, Ani o tym, co podaje druga Samuela. Jedenasty wers. Biblia. To jest pismo świętego, święte starego i nowego przymierza w pierwsze 2018 Smp, że przytaczam wiosną w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swymi sługami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię amonitów, po czym oblegli rabę. Sam Dawid pozostał w Jerozolimie. Pewnego dnia, w porze wieczoru, Dawid wstał ze swego posłania i przechadzał się po tarasie pałacu. Wtem zobaczył kąpiącą się kobietę. Była ona przepiękna. Dawid posłał, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. I wkrótce posłaniec doniósł mu, to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Dawid posłał więc po nią, sprowadził ją, a gdy do niego przyszła, Zbliżył się do niej. Po czym ona wróciła do swojego domu, a była akurat po okresie, w trakcie oczyszczania się. Wkrótce okazało się, że Batrzeba poczęła. Doniosła więc Dawidowi. Jestem w ciąży. Wtedy Dawid posłał wiadomość do Joaba. Przyślij do mnie Uriasza Chytyte. I Joab tak zrobił. Gdy Uriasz przyszedł do Dawida, król zapytał go o powodzenie Joaba, o powodzenie wojska i o koleje wojny. W końcu Dawid zwolnił go. Idź już, Uriaszu, do domu i zażyj trochę wygody. A gdy Uriasz wychodził od króla, niesiono już za nim upominek królewski. Uriasz jednak nie udał się do domu, ułożył się do snu w pałacowej bramie, razem ze wszystkimi sługami swojego pana. Gdy Dawidowi doniesiono, że Uriasz nie poszedł do domu, król zapytał, Czy nie jesteś po męczącej podróży? Dlaczego nie poszedłeś do domu? Uriasz odpowiedział, Skrzynia Pańska, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój Pan Joab i słudzy mojego Pana obozują w polu. A ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną? Jak żyjesz Ty i Twoja dusza, czegoś takiego nie zrobię. Wówczas Dawid powiedział do Uriasza, pozostań tu zatem jeszcze dziś, a jutro cię wyprawię. I Uriasz pozostał w Jerozolimie na kolejny dzień jeszcze na następny. Dawid zaś zaprosił go do siebie. Podjął go jedzeniem i piciem, a nawet go upił. Wieczorem jednak Uriasz do domu nie poszedł ułożył się na posłaniu wśród sług swojego pana. Rano Dawid napisał list do Joaba i przesłał go za pośrednictwem Uriasza. Liście napisał tak. Poślij Uriasza na najtrudniejszy odcinek frontu. W czasie bitwy odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. W trakcie oblężenia zatem Joab ustawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczą tam najsilniejsi wojownicy wroga. I kiedy wypadli oni z miasta, aby podjąć walkę z Joabem, kilku żołnierzy Dawida padło. Wśród poległych był też Uriasz Chetyta. Wtedy Joab postanowił wysłać posłańca, aby donieść Dawidowi o przebiegu bitwy. Ty skończysz przedstawiać królowi przebieg bitwy, polecił posłańcowi, a zdarzy się, że król rozgniewa się i powie Dlaczego podeszliście, by walczyć tak blisko murów miasta? Czyżbyście zapomnieli, że obrońcy z murów strzelają? Bo kto zabił? Abimeleka, syna Jerubeszeta, czy nie kobieta, która spuściła na niego z muru kamień młyński? I tak Polek on pod Tebes. Dlaczego podeszliście do muru? Wtedy powiedz. Polek także twój sługa, Uriasz Chetyta. Posłaniec wyruszył, a gdy dotarł do Dawida, doniósł mu o wszystkim. Z czym wysłał go Joab? W trakcie opowiadania posłaniec doniósł, wprawdzie ci wojownicy czuli się od nas silniejsi i nawet wyszli do nas w pole, ale w końcu odepchnęliśmy ich aż pod samą bramę. Wtedy jednak strzelcy zaczęli mierzyć do twoich sług z muru i trafili niektórych z nas. Zginął także twój sługa Uriasz Chetyta, Wtedy Dawid polecił posłańcowi Dodaj Joabowi otuchy Powiedz mu Nie przejmuj się tym nieszczęściem Miecz pochłania raz tego, raz innego Wzmocnij raczej natarcie na miasto i zbóż je Gdy żona Uriasza usłyszała Że polek jej mąż Uriasz Opłakiwała go Koniec przytoczenia, to link, kliknij, obacz czytaj. Księgi Samuela. <śpiewanie> Ob oh blond, ob oh braun, ich liebe alle Frauen. Meine Herz ist groß und doch gehört nur einer offen vor. Denn die eine, die ich meine, ist ja habe. Ein Ideal hat jede Frau übermacht. Zajęliśmy, ale zajęliśmy się, bez talentu jednak aktorskiego, niesłusznie zasłużył sobie przy tym nieszczęsną piosenką Brunetki Blondynki, ja wszystkie was dziewczynki, na opinię lekko ducha, fircyka, popisującego się śpiewaniem na dachu auta przed dworcem kolei warszawsko-wiedeńskiej dla uciechy swojej publiczności w Sosnowcu. Po przyjeździe z Berlina, przez stolicę, po powrocie ze sukcesów za granicą. Albowiem należy się to pani powiedzieć, droga Olgo. Yy, Olga Tokarczuk też yy, przeczytała, yy, Stefan Kosiewski, Oświata z Afryki do kraju europejskiego, Joszka Fischer, Merkel, Glik yy, tak. Yy. Więc trzeba to pani powiedzieć, droga Olgo, iż y, polskie słowa napisał do tej piosenki Michał Halicz, właściwie Leopold Blomberg. Zaś nie wiadomo, czy ten Halicz, wzięty aktor teatralny swoją drogą, wiedział to, co poeta chciał powiedzieć, pisząc w 1935 roku o blond, o Brown. To jest autor niemieckiego tekstu piosenki, Ernst Mariszka, po wojnie reżyser kultowych filmów z Romy Schneider w roli cesarzowej Elżbiety. Blond, wyjaśnijmy zatem, to wówczas preferowany blond przez ideologię państwową, narodowo-socjalistyczny typ urody związany z kolorem jasnych włosów, osób o niebieskich oczach, wysokiego wzrostu filistyńskich goliatów, wywodzonych w hebrajskich opowieściach od nefilimów, aniołów, łączących się z kobietami. Natomiast Braun to kolor koszul nazistów Hitlera i Gebelsa którzy nie będąc blondynami, połączyli się z kobietami, wystylizowanymi na kultowe blondynki. <mulety> Kolejna to ten, który nadawał muzykę w Państwa, Rzeszy. Adolf Hitler. Fugo. Nawiążę tu do modułu, nic o nas, bez nas. Dwila Rothschild. pan Stefan Kosiewski. Tu kliknij. Obacz. Argumenty. Drugi moduł. Pierwszy. Mariszka mógł chcieć w tekście piosenki wskazać na apolityczność leżącą w naturze człowieka nie zaś ambiwalencję rasową opiewaną przez kepurę pomyśli blomberga <śmienny> Młody Mastalerek, zapisany do podstawówki po Magdalence 89, razem ze zięciem mojego szanownego kolegi po piórze z Gliwic, Julka Kornhausera, profesora slawistyki, mają dziś swoje 5 minut w tak zwanej polityce, tak zwanej Polski po Magdalence 89. Zaś pozytywne z tego jeno to, że przynoszą inspirację do rodzenia się przemyśleń poety Polski na emigracji politycznej w Niemczech od stanu wojennego. Ściśle od 15 grudnia 1982. Kandydaturę Julka do Literackiej Nagrody Nobla zgłosiłem jeszcze za życia Adama Zagajewskiego. Pani Olga Tokarczuk posiada siłę przebicia dalej Nominacji Juliana Nominacja po szwedzku, norwesku lub angielsku musi zawierać uzasadnienie z opisem konkretnej pracy albo idei ugruntowanym przez publikację w przypadku naukowców w czasopiśmie fachowym to link de.wikipedia.org wiki Julian Kohlhauser? Olgę też lubię, i dlatego zachęcę do wystąpienia z drugiej strony do nadburmistrza Frankfurtu nad Menem, Mike Josefa SPD, członka tutejszej gminy żydowskiej, starszego od mastalerka o rok, urodzonego 1983 w Syrii z której także wyemigrował wtedy, kiedy chrześcijańska część jego rodziny opuściła ten kraj. Tu adres, kliknij, obacz. Römerberg, 20 kod pocztowy 6311 Frankfurt nad Menem. O zmianę nazwy ważnej ulicy we Frankfurcie nad Menem. Marie Curie Strasse. Na Marie Curie Skłodowska Strasse. A służyło to będzie przyjacielskiej współpracy naszych rządów i narodów. Pomyśli traktatu między RFN a LP z 17 czerwca 1991. Maria Curie Skłodowska. Jest dwukrotną laureatką Nagrody Nobla, droga Olgo. Szanowny panie Müller, prezydencie policji we Frankfurcie nad Menem, prewencja mówi, że przyniesie to konieczność wyrobienia nowych pieczątek w i prezydium. Precedens Polki Nagrodzonej dwukrotnie Nagrodą Nobla łączy z osobą, Olga Tokarczuk, zasłużoną dla stosunków polsko-niemieckich kandydatkę do pokojowej Nagrody Nobla. To, Duda i Mastalerek Marcin a najem, Myślnik Myślnik uczył Marcin Marcina. Uczył Marcin Marcina, gdzie neonazizm, gdzie trockizm, gdzie kończy się to, co nigdy się nie zaczyna. Oświeceniowe rozważania publiczne z mocą najwyższego prawa moralnego Instytutu polityki Ewangelicznego nie ukrywania pod korcem, co dane jest z wysokiej wierzy poety Polski na emigracji politycznej w Republice Federalnej Niemiec. Od stanu wojennego, datum, in die 15 grudnia 1982, samolotem Lufthansa. Bynajmniej nie Liliputa w skali profesora Uniwersytetu Śląskiego, doktora habilitowanego Darka Szostka z Katowic. Tu kliknij, obacz, wideo, wysłuchaj. Kosiewski, Stefan, 81. Bez pośredników. Solidarność się szczębie, numer 20. To przytoczenie czegoś tam. Z artykułu mojego w książce Małgorzata Michalewska-Pawlak. Obywatelstwo, obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna w koncepcjach polityczno-programowych polskiej opozycji w latach 1980 89 Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk 2010 i SBM powołują się. Proszę bardzo, panie ambasadorze. Realizując zadanie statutowe osobowości prawnej, Rechtseinheit Transparency Register 2023 0616, Polnische Schulfereien Świata in Frankfurt am Main, 101 numer 47 250 120 44, Finanzamt Frankfurt am Main, 5 Hygst, Arbeitsgebiet K07. Freistellungsbescheid 29. 20 Quietnia 2020. Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke. Förderung der Jugendhilfe, Förderung der Erziehung, Förderung der Volks- und Berufsbildung, anschließend der Studentenhilfe. Konto Nummer 128, 99, 53, 21, BLC 500, 502. Frankfurt też Parkasse, USD ID DE 114, 104, 095. Iban, DE 15, 5005, 0201, 01, 28, przepraszam, 99, 53, 21. Swift Bitz, Helade, F. 822. Oświata, Stefan Kosiewski, Postfach, 800-626, 65906, Frankfurt. Posłuchajmy jeszcze Kiepury. O oh, oh oh ale to proszę jeszcze do wysłuchania artykułu z przepisami, e, bibliograficzne adresy, wszystko jest tak jak trzeba. Głos Polski z 1998 roku. Pismo dla Polaków w Republice Federalnej Niemiec. Stefan Kosiewski z milionem i paroma ludźmi. O problemach mniejszości polskiej w Niemczech. Protokół podpisany 9 października 1975 roku przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec zezwalał na wyjazd do Republiki Federalnej osobom bezspornie niemieckiego pochodzenia. Unbestreitbar, Deutscher Volkszugehörigkeit). Na podstawie tego porozumienia wyemigrowało z Polski w latach 76-79 134 tysiące osób, określanych mianem Spätausiedler, później przesiedleńcy co do których stwierdzone zostało i udowodnione ich bezsporne, bezspornie niemieckie pochodzenie, a więc przynależność do narodu niemieckiego. W latach 1980 94 w takim samym celu, to znaczy żeby uzyskać w RFN obok prawa do stałego pobytu i pracy, przede wszystkim potwierdzenie swojej bezspornej przynależności do narodu niemieckiego, Wyjechało z Polski dalsze 832 414 osób. Doświadczenia konsula Rzeczypospolitej w kolonii z członkami tej właśnie grupy obywateli i niemieckich, i polskich bo ogromna ich część nie zrezygnowała z jednego obywatelstwa, zdobywając w drugie wskazują na tak duże przywiązanie do polskości tych tzw. późnych przesiedleńców, że przedstawicielowi polskiej ambasady wymyka się niejako przy okazji, że przytaczam zaliczenie tej grupy osób do mniejszości budzi wiele wątpliwości, szczególnie u partnerów niemieckich. Koniec przytoczenia. No tutaj przypis źródłowy. Konsul Andrzej Kremer, świętej pamięci, uczestnik pamiętnej wycieczki zakończonej pod Smoleńskiem. Konsul Andrzej Kremer nie ma żadnych wątpliwości z zaliczeniem do mniejszości polskiej ludzi, którzy przychodzą doń z polskim paszportem, żeby upomnieć się o naukę języka polskiego dla swoich dzieci. W takim stanowisku przedstawiciela państwa polskiego nie byłoby nic szczególnego, gdyby nie to, że zaledwie cztery lata wcześniej to samo przecież państwo polskie nie dostrzegało w ogóle samej mniejszości polskiej w Niemczech. W traktacie polsko-niemieckim 17 czerwca 1991 roku obie umawiające się strony zgodziły się co do tego, że w Polsce istnieje mniejszość niemiecka, lecz w Niemczech tylko Grupy obywateli, posiadających niemieckie obywatelstwo i będących polskiego pochodzenia. O mniejszości polskiej w Niemczech nie wspomniał wtedy także w swoim liście do traktatu minister spraw zagranicznych RP Krzysztof Skubiszewski. A przyjął jedynie w nim do wiadomości oświadczeń rządu RFN o możliwości korzystania z praw wymienionych w traktacie także przez osoby polskiego pochodzenia lub przyznające się do języka kultury lub tradycji polskiej, nie będące obywatelami R.F.M. Tymczasem kilka lat po podpisaniu traktatu zaczęto głośno wskazywać na Polaków w Niemczech jako na niezauważoną, niedostrzeżoną mniejszość. Wzbudziło to w tej grupie nadzieję na poprawę jej sytuacji w drodze nowych negocjacji Polski z Niemcami. W publicznych debatach zastanawiano się nad możliwością renegocjacji traktatu z 1991. Zabrakło jednak ze szkodą dla Polaków w Niemczech woli politycznej po stronie polskiej do podniesienia tego tematu. Mniejszość Polska w Niemczech pozostawiona została w sytuacji, którą przyniósł jej traktat z 1991, niebędący na pewno tym, za co go w swoim nadmiernie optymistycznym odczytaniu do dziś biorą jeszcze niektórzy polscy politycy, zorientowani tak, jak na przykład pani profesor Dorota Simonides. Dla niemieckich polityków traktat z Polską z 1991 roku był i jest niewątpliwie zaledwie skutkiem przeróżnych okoliczności politycznych i niczym więcej. Wartym co najwyżej napomknienia przy okazji oficjalnych spotkań polsko-niemieckich. Dla urzędników niemieckich, z którymi mają do czynienia na co dzień przedstawiciele polskich organizacji, traktat polsko-niemiecki nigdy nie był aktem, który by choć pobieżnie znali. Nigdy bowiem w swojej działalności zawodowej nie byli dotychczas przez nikogo odwoływani do porozumień międzynarodowych, pozbawionych zarządzeń wykonawczych. I należy tu niestety zaprzeczyć doniesieniom, jakoby kiedykolwiek zaczęły dochodzić do landów zarządzenia jak traktat realizować? Tu przypis. System konstytucyjny RFN nie zna zresztą takiej możliwości, żeby rząd federalny mógł wysyłać zarządzenie do rządów landowych. Nie ma takich uprawnień ani Bundestag, ani Bundesrat. Realizacja traktatu przez stronę niemiecką w stosunku do grup polskich przebiega w warunkach komfortowych, rzecz jasna dla strony niemieckiej, która sama decyduje o tym na przykład, której to grupie polskiej odmówić wsparcia, a której udzielić wszechstronnej pomocy finansowej i logistycznej. Dzięki takiej pomocy niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych utworzoną strukturę pod kierownictwem Janusza Marchwińskiego, występującą pod nazwą Polska Rada, Zrzeszenie Federalne, Bundesverband, Polnische Rad. O okolicznościach powstania tej struktury, jak również charakterze i sposobach jej działania, szeroko informowała Polska prasa krajowa i emigracyjna. Tu przepisy. Szczegóły podane. I która też w grudniu 1997 przyniosła oświadczenie Marchwińskiego o jego rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady. Stosunek niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do mniejszości polskiej w Niemczech wyznaczał będzie tak jak i dotychczas i pozycję Janusza Marchwińskiego i struktury używającej nazwy Polska Rada. Tymczasem członkowie jej władz w osobach Aleksandra Zająca z forum Aliny, Aliny Grabowskiej, pełniącego obowiązki następcy Marfińskiego oraz Edwarda Kejne z nadrenii Westfalii, Pojawili się 10 stycznia 1998 w Domu Polskim w Recklinghausen z pomysłem powołowa, powołania pięcioosobowego dyrektoriatu nadrzędnego nad całą mniejszością polską w Niemczech. W ten sposób żądaniom niemieckiego MSW powołania nadrzędnej organizacji Polaków miałoby się stać zadość. Obecny na spotkaniu zorganizowanym przez Zgodę i Rodło, w nawiązaniu do konferencji w Pułtusku 1996 roku, prezes Kongresu Polonii Niemieckiej, Zbigniew Kostecki, puścił w niepamięć wygrany w 1997 roku proces sądowy z Keine, byłym sekretarzem kongresu, i wyraził swoje zainteresowanie dyrektoriatem, proponując rozszerzenie go o osobę przewodniczącego oświaty Stefana Kosiewskiego obok prezesów Rodła i Zgody. Zapraszany odmówił jednak swojego udziału w planowanym gremium, wzywając Polską Radę nie do rozgrywek i przetasowań personalnych, lecz do rozliczenia się przed społecznością polską w Niemczech ze swojej dotychczasowej działalności i pieniędzy pobranych w ostatnich trzech latach od rządu niemieckiego, których odbiorcą powinna być cała polska mniejszość. Zbliżone stanowisko zajęła wcześniej przewodnicząca Rady Naczelnej w Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, pani Maria Stefańska, stwierdzając, że, przytaczam, stworzenie organizacji nadrzędnej dla wszystkich Polaków nie wynika z potrzeby wewnętrznej poszczególnych grup Polaków, lecz raczej kierowane jest rządzą otrzymania dotacji od państwa niemieckiego. Koniec przytoczenia przypis. Zgadzając się z uwagą publicystki tygodnika Solidarność, że przytaszam spory organizacyjne i personalne wśród niemieckiej Polonii, dotyczą w gruncie rzeczy tego, jak być Polakiem w Niemczech. Koniec przytoczenia. Należy zauważyć, że dyplomacja polska nie ułatwia znowu ostatnio odpowiedzi na pytania ukryte w tym spostrzeżeniu jak być polakiem w Niemczech i nie chodzi tu bynajmniej o dostrzeganie niezadowolenia z powodu niezbyt może fortunnej wypowiedzi ambasadora doktora Andrzeja Berta o wspólnej czapce dla polskich organizacji w Niemczech która wciąż nie została jeszcze znaleziona sprawozdaniu niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z datą 1 lipca 1997 roku. Mowa jest m.in. o rozmowach Wydziału Kultury MSW, toczonych z ambasadą RP w 1996 i 1997 roku, na których panowało zrozumienie w sprawie dalszego popierania konsolidacji Polskiej Rady. Przytoczenie. Es einvernehmen De konsolidierung des Bundesverbandes, Polnischer Rad in Deutschland weiterhin zu unterstützen. Koniec przetoczenia. Brak oficjalnego stanowiska strony polskiej w stosunku do całej treści tego wielce bulwersującego dokumentu od miesięcy bardzo poważnie niepokoi mniejszość polską w Niemczech. A przynajmniej tę jej część, która na długo jeszcze, jak się wydaje, uwikłana będzie w spory o pryncypia z milionem tak zwanych późnych przesiedleńców i paroma innymi ludźmi. Kolejny artykuł Stefan Kosiewski Uprościć Polonię w Niemczech o badaniach i zadaniach. Głos Polski, 98. Do wykonania badań naukowych nad Polonią w Niemczech potrzebne są dwie rzeczy. Pieniądze na badania i aparat naukowy. To jest grupa ludzi zdolnych do poszerzenia wiedzy na zadany temat przy pomocy zainwestowanych środków finansowych. O wyższe uproszczenie pozwala m.in. zrozumieć, dlaczego to w książce zatytułowanej Współczesne środowiska emigracji polskiej, wydanej w 1985 przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Kulu, będącej zbiorem referatów z odbytego dwa lata wcześniej w Poznaniu sympozjum na temat oblicze współczesnej emigracji polskiej, zabrakło prac na temat Polonii w Niemczech. Powojenna emigracja polska do RFN szacowana w 1983 roku przez redaktora książki na 600 tysięcy osób nie mogła być z wielu względów tak łatwo całościowo przedstawiona w jednym czy dwóch referatach jak Polonia francuska czy australijska. Opisanie stanu społecznego i kulturalnego Polonii w Niemczech uwzględniające jej zróżnicowanie polityczne i etniczne częściowo tylko znajdowało wyraz w pracach kilku ośrodków akademickich, polskich i niemieckich. Fragmentarycznie podejmowane było na spotkaniach takich jak np. sympozjum w Gison w 1985, poświęcone nauczaniu języka polskiego w RFN, czy konferencja historyków w Wojżanowie pod Warszawą 1992. Dopiero traktat polsko-niemiecki z 1991 stworzył warunki do uruchomienia najpierw po stronie polskiej, Środków na przeprowadzenie w latach 92-96 konferencji interdyscyplinarnych organizowanych przez Opolski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska we współpracy z Państwowym Instytutem Naukowym Instytutem Śląskim w Opolu. A dopiero później znaleziono też środki po stronie niemieckiej. Fundacja Krupa. Na szeroko y, rozbudowany projekt badawczy Polacy w Niemczech, realizowany od 1997 roku pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego, Anny Wolf-Poweskiej z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Materiały z sesji naukowych w Opolu opublikowane zostały w formie książkowej, razem z podstawową dokumentacją z zakresu najnowszych umów i not polsko-niemieckich. O polską próbę opisania sytuacji Polaków w Niemczech należy uznać za niezwykle cenną. Nie tylko dlatego, że jest w ogóle pierwszą tego rodzaju próbą całościowego i interdyscyplinarnego opisania rzeczywistości polskiej w Niemczech, ale i dlatego, że do jej podjęcia zaproszeni zostali obok naukowców przedstawiciele świata opisywanego, działacze polskiej grupy w Niemczech. Zastosowanie takiego skrócenia dystansu do opisywanego przedmiotu umożliwiło organizatorom badań, Zaproszenie w 1993 roku na konferencję do Opola m.in. działacza katolickiego z Berlina Andrzeja Szulczyńskiego z referatem na temat berlińskiego duszpasterstwa polskiego. Andrzej Szulczyński, praktyk, podzielił się w rozmowie z naukowcami swoimi doświadczeniami w pracy kościelnego w dzielnicy Tempelhof. pełniącego szereg odpowiedzialnych funkcji w Radzie Parafialnej, prezes założonego przez siebie berlińskiego Kiku. W 1998 roku Andrzej Śluczyński wystąpił natomiast w redagowanym przez siebie w Berlinie kwartalniku Kosłowo z totalną krytyką konferencji organizowanych w Opolu przez Instytut Śląski, podważając m.in. zasadność określania ich mianem sesji naukowych, odmawiając jej uczestnikom kompetencji, zarzucając im nieznajomość rzeczy powierzchowność i inne błędy. Uzasadnienie powyższych oskarżeń uzyskują pod piórem Szulczyńskiego formą stwierdzeń, formę stwierdzeń autorytatywnych, jak na przykład w konferencji w BOPART, przepraszam, w czerwcu 1995 roku, wbrew twierdzeniom autorki, nie uczestniczyli przedstawiciele niemiecko-polskich organizacji na stronie 40. Tymczasem ten sam autor w redagowanym znowu przez siebie Biuletynie Polskiej Rady w Niemczech numer 2, 97, są 29, wymienia pośród organizatorów założycielskich Polskiej Rady uczestników spotkania w Bopart, m.in. Niemiecko-Polskie Towarzystwo Kulturalne w Zabriken, a także Polsko-Niemiecko-Francuski Krąg Kulturalny i Polsko-Żydowsko-Niemiecki Krąg Kulturalny. Wyliczona w tym spisie Anna Klimowicz-Pakuła z Moguncji, jako Stowarzyszenie Polska Rada w Nadrenii Palatynacie, mogła naówczas w Moguncji być tylko członkiem Verein für Förderung Deutsch-Polnische Kontakte, zrzeszonego w Deutsch-Polnische Gesellschaft, Bundesverband. Gdyż żadnego polskiego stowarzyszenia w tamtym czasie w Nadrenii Palatynacie nie było. Nie mam także do dziś i nie było nigdy wymienionych w biuretynie redagowanym przez Szulczyńskiego organizacji o nazwie Stowarzyszenie Polska Rada w Nadrenii Palatynarcie, zarejestrowanym 21 lipca 1997 przez sąd w Moguncji pod numerem 14, Register 3244, Stowarzyszenie Krajowe Polonia Palatia na drenie Palatynacie, którego przewodniczącą jest Klimowicz Pakuła, skupia natomiast według informacji jej wiceprzewodniczącego Andrzeja Berlina i kilka towarzystw niemiecko-polskich. Kurier 184 przez 16, strona 12 w Hamburgu. Wartość prac prowadzonych nad Polonią Niemiecką w Instytucie Zachodnim zakwestionował inny berliński praktyk, Prezes Stowarzyszenia Polska Rada Społeczna, Witold Kamiński. Jego zdaniem przedstawione na konferencji w Mürheim, rur, RUR 7 do 9 listopada 1997 opracowania naukowe dokonane zostały na małym materiale, jako takie nie wytrzymują żadnej krytyki, jako opracowania naukowe. To kurier 191, 23, strona 18. Z druzgocącą krytyką spotkała się też praca zespołu profesor Wolf Poweski, także wśród naukowców. Doktor Maria Kalczyńska z Instytutu Śląskiego odnotowała, iż w Mülheim, przytaczamy, przedstawiono kilka referatów, które w zasadzie mało wnosiły do obecnego stanu wiedzy o Polonii w Niemczech były często kompilacją dotychczasowych badań. Koniec przytoczenia, kurier 190, 22, strona 18. W Milheim zapowiedziano, że już w 1998 roku ukaże się wydawnictwo książkowe zawierające oceny i wnioski z badań nad polonią w Niemczech. Przeprowadzone przez zespoły profesor Wolf-Poweski. Jeżeli do tego rzeczywiście dojdzie, to może się okazać, że będziemy mieć do czynienia z niezwykłymi, nadzwyczajnymi wydarzeniami w nauce. I to nie tylko ze względu na rekordowe, zaiste tempo badań. Może się bowiem jeszcze i okazać, że pacjent, Polonia w Niemczech, nie widział na oczy lekarza, a ten obwieszcza wyniki swoich badań. Podpowiada rządom obu państw traktatowych, w jaki sposób chorego należy uleczyć. We wstępie do kwestionariusza socjologicznego zademonstrowanego w Milheim stwierdza się, że materiał ten przytaczam po opracowaniu udostępniony zostanie władzom polskim i niemieckim w celu poprawienia sytuacji Polaków i osób pochodzenia polskiego w Niemczech. Koniec przytoczenia. Organizacje polskie w Hesji nie zostały zapoznane z kwestionariuszami, o których mowa. Nie wiadomo, ile innych landów i Polaków w tych landach pozostało poza sferą zainteresowań ankieterów Instytutu Zachodniego Poznania. Mogli oni przecież zwrócić się do wydziałów konsularnych ambasady RP z prośbą, wskazanie środowisk polskich w Niemczech i udostępnienie adresów organizacji polonijnych. Wszystko zdaje się wskazywać na to, że nie dokonali tego prostego wysiłku. Z dużym prawdopodobieństwem można więc się spodziewać, że pytanie 17 tegoż kwestionariusza czy należy pan, pani do organizacji polonijnych lub innych organizacji skupiających Polaków? Zdecydowana większość odpowiedzi będzie brzmiała nie. Tak samo nie na miejscu, wobec zastosowanej selektywności ankietowanych osób jest pytanie osiemnaste. Czy usiłowała pan, pani utworzyć jak organizację Poloninu? A już zupełnie rozmienięcie się z badaną rzeczywistością sytuacją Polaków w Niemczech? Przyniosą odpowiedzi na pytania dotyczące oceny pracy organizacji polonijnych 21, 35, stopnia zorganizowania mniejszości polskiej w Niemczech 13 i utożsamienia narodowości badanych osób 9.9. W konkluzji swoich rozważań przy okazji informowania o konferencji w Mülheim i badaniach prowadzonych przez Instytut Zachodni dr Maria Kalczyńska przypomina m.in. o tym, że nie wolno pominąć żadnej z grup ludności polskojęzycznej w Niemczech. I że należy przytaczamy mieć na uwadze fakt niepodporządkowania celów badań z góry postawionym tezom, które mogą mieć podtekst polityczny. Koniec po przytoczenia. Pani doktor Marii Kalczyńskiej, profesor chyba dzisiaj. Autorzy i kwestionariusza, o którym cały czas mowa, zapewniają we wstępie do ankiety, głównym motywem naszego przedsięwzięcia jest uzyskanie wiarygodności materiału. Koniec przytoczenia. No. Nie ma w języku polskim słowa przedsięwzięcie To chyba powinni naukowcy z Instytutu w Poznaniu wiedzieć. Słownik ortograficzny nie, nie, nie ma takiego słowa, nie zawiera. Nie przemawia niestety za wiarygodnością badań nad Polonią w Niemczech, przeprowadzonych przez Instytut Zachodni w Poznaniu, także i fakt selektywnego zaproszenia do udziału w konferencji w München przedstawicieli jednej tylko organizacji polonijnej. Bardzo mocno kontrowersyjnej wśród Polaków w Niemczech. Przede wszystkim za swoje finansowe uzależnienie od niemieckiego MSW. Polskiej Rady w Niemczech – Markwiński, Hartmann, Weitraub, Idziński, Szulczyński. Pomijanie w badaniach nad sytuacją Polaków w Niemczech takich organizacji jak Związek Polaków w Niemczech z poznaku Rodła i Związek Polaków Zgoda długo jeszcze będzie uproszczeniem niedopuszczalnym w nauce. Należy oczekiwać, że zapowiadane książkowe pokłosie badań przeprowadzonych dzięki szczodrości niemieckich fundatorów nie przyniesie takiego błędu. Koniec przytoczonego artykułu. Posłuchajmy. Łopaka Sosnowca, Janka Kiepury. Auf blan, ob braun, ich liebe alle meine mein Herz ist groß. Doch was ich du ich denke immerzu an eine Brust. Denn diese eine, diese kleine, die hat Beine und einen Mund, hat die kleine, ja, das eine ist mir Sonnenklub und gehört nur offenbar, die eine, die ich meine, küss ja Dziękuję, Państwu serdecznie. Za cierpliwość, wysłuchanie z Panem Bogiem. Glichał. Zapalmy świeczki. Obsujemy z bliskimi. Wierzymy w świętych obcowanie. Szczęść Boże.